Przyspiesz. Accelerate. Step up. Zakończyć. Terminate. Wind up. Odzyskaj siły. Nadrób zaległości. Recover. Make up for. Dołącz. Dorzuć się. Join in. Chip in. Cofnij. Zabierz z powrotem. Retract. Take back. Rozwijaj. Ćwiczenie. Develop. workout, Wyciągnij coś z czegoś. Extract. Get stout of. Zbierz odwagę. Podejmij wyzwanie. Gather courage. Pluck up. Komunikuj się. Przekazuj dalej. Communicate.